Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 kwietnia, minęła dziewiąta. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Rząd rozważa zwiększenie dopłaty paliwowej dla rolników. Koleją na święta będzie więcej pociągów i dodatkowe wagony. Astronauci zmierzający w stronę Księżyca połączyli się z Ziemią.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 Dziś na stacjach za lider dziewięćdziesiątki 95 zapłacimy 6 ,19 zł 19 groszy, a oleju napędowego 7 ,64 zł 64 grosze. Oznacza to, że ceny będą niższe niż wczoraj. Rząd spodziewa się zwiększenia deficytu w budżecie państwa po wyroku brukselskiego rządu, który nakazał Polsce zapłatę firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebranie szczepionek. Pfizer jest jedynym producentem takich preparatów, z którym nie udało się zawrzeć porozumienia. Tak mówił w bezuników rozmowie politycznej w trójce europoseł PiS Michał Dworczyk. Z innymi producentami udało się wynegocjować e, porozumienia. Pfizer nie chciał negocjować, Pfizer chciał zrobić po prostu typowy skok na kasę. Dlatego ta sprawa trafiła do prokuratury. Dlaczego została e, wycofana przez Donalda Tuska? Na prośbę von, pani von der Leyen, proszę pytać premiera Donalda Tuska. Prowo i Sprawiedliwość nie poczuwa się do winy i zrzuca ją na szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, która jak twierdzą wzięła na siebie negocjacje z Pfizerem. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie.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 Koleją na święta będzie więcej pociągów i dodatkowe wagony, zapowiada rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek. Tych pociągów jest w schodzie jazdy o blisko 50 więcej. Będzie to 500 ponad 30 połączeń na święta. Wzmacniamy istniejące pociągi, dodatkowe wagony. Co najmniej około 70 wagonów tak przeznaczymy do tych wzmocnień. Jest więcej pociągów m.in. do Trójmiasta, więcej pociągów do Krakowa. Na głównych dworcach przesiadkowych będzie można spotkać osoby, które będą dzielały informacji pasażerom. Załoga Artemis na pokładzie statku Orion pędzi w stronę Księżyca. Lot przebiega bez zakłóceń. Astronauci mie mieli już okazję połączyć się z Ziemią. Amerykanin Reed Wiseman mówił, że szczególnie spektakularny był zachód Słońca. Była taka chwila, gdy Słońce zachodziło za Ziemią. Widać było cały glob od jednego do drugiego bieguna. Całą Afrykę i Europę. Jeśli się uważnie przyjrzało, można było zobaczyć zorzę polarną. To było niezwykłe, aż nas zamurowało. Załodze przyszło zmagać się z tak przyziemnymi sprawami jak awaria toalety. Tu skutecznością wykazała się amerykańska astronautka Christina Koch. To ja jestem kosmiczną hydraulikiem i z dumą siebie tak nazywam. Toaleta to prawdopodobnie najważniejszy sprzęt na pokładzie, więc odetchnęliśmy z ulgą, gdy okazało się, że wszystko jest OK. Nomen, nomen z ulgą. Podczas misji astronauci pokonają ponad milion kilometrów, poruszając się po trajektorii wokół Księżyca i wracając na Ziemię. Klimat. Zła jakość powietrza w Warszawie, Gdańsku, Częstochowie, Augustowie i Grudziądzu 85% energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. W lasach Mazowszej części Podlasia panuje duże zagrożenie pożarowe. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sporcie Krzysztof Łoniewski Aluron warta zawiercie Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. Podopieczni Michała Winiarskiego po raz drugi bez straty seta pokonali Kuczynę Lubę Civitanova z Włoch, co uruchomiło dobre wspomnienia libero-warty Jakuba Popiwczaka. Gdzieś tak przed tym meczem wracałem sobie myślami do mojej gdzieś tam indywidualnej historii i historii astrzębskiego węgla w Lidze Mistrzów i, i no marzyłem, żeby ten mecz się tak potoczył, ale mówię, no nie, no nie może być zawsze z Włochami tak miło i przyjemnie u siebie. No a dzisiaj znowu ogrywamy w trzech setach, pewnie w swoim stylu, taką wielką markę jak Warta w Final Four dołączyła do innego zespołu z plus ligi PGE projektu Warszawa. Daleka droga do Final Four Ligi Mistrzów szczepiornistów przed naszymi ekipami. Na razie rozegrały pierwsze mecze barażu o i niestety zarówno Orlen Wisła Płock, jak i Industria Kielce przegrały wyjazdowe starcia. Wisła w Portugalii ze Sportingiem Lizbona 29 do 33, Industria Kielce w, na Węgrzech, 23 do 26 z pik Seget. Michał Olejniczak rozgrywający industrię lapidarnie informuje, czego zabrakło do lepszego wyniku po ostatniej syrenie. Przede wszystkim skuteczności nasze swoją sytuację na które ciężko pracowaliśmy, natomiast Mikler stanął na drodze do bramki, więc na pewno skuteczność to jest ta, 14 za pewno. Rewanżowe mecze Industrii Wisły w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu możemy poznać mistrza Polski w hokeju na lodzie. GKS Tychy po wyjazdowej wygrane 1 do 0 z GKS-em. Katowice w rozgrywce do czterech zwycięstw prowadzi już 2 do 0. Finałowe spotkanie numer 3 w lany poniedziałek w Tychach. Kończymy piłką nożną. Kobieca drużyna Barcelony pokonała 6-0 do 0 Real Madryt i awansowała do półfinału Ligi mistrzów. Jedną z bramek zdobyła Ewa Pajor. W pierwszym meczu Blaugrana zwyciężyła 6-2. do 2. mecz był zatem deklasacją. Sport wróci na naszą antenę po 16. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. A w piątek w całym kraju pogodowa przeplatanka na zmiany chmury i rozpogodzenia miejscami przelotną pady deszczu. Na termometrach od 6 stopni na Podchalu do 8 nad morzem i 14 w centrum.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 9.16. Monika Suszek, Krzysztof Sagan, Michał Gardia. Skłaniamy się i zapraszamy. Winien i ma. No i na początek podsumowanie tego, co się wydarzyło. A wydarzyło się dużo w ostatnich dniach. Wojna na Bliskim Wschodzie trwa już od pięciu tygodni. We wtorek prezydent USA napisał tak. Stany Zjednoczone wam już nie pomogą, tak jak wy nie pomogliście nam. Kierując te słowa do krajów, które nie włączyły się w operację przeciwko Iranowi. Trump mówił, że rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO, a tym, którzy potrzebują paliwa lotniczego, proponuje. Zapraszamy, kupujcie od nas, mamy tego dużo na Ormus ciągle zablokowana. Świat próbuje poradzić sobie no, z trudną sytuacją z paliwami. Rząd zaczął regulować rynek paliw, obniżył VAT i akcyzę. Każdego dnia dyktuje też maksymalne ceny. Dzisiaj to jest 6,19 za benzynę 95 oraz 7,64 za olej napędowy. Polskie stacje przy zachodniej granicy przeżywają oblężenie. Niemcy na potęgę kupują nasze paliwo, które u nich jest droższe nawet o euro na litrze. Gwałtowny wzrost cen paliw widać w najnowszym odczycie GUS-u. Według tak zwanego szybkiego szacunku inflacja w marcu wyniosła 3%, w lutym przekraczała nieco 2%. PiS chce zerowego VATu na żywność. Rząd mówi, nie rozważamy. Polska będzie musiała zapłacić ponad 5,5 miliarda dolarów, złotych, firmie Pfizer za zamówienie, ale nie odebranie szczepionki przeciwko COVID-19. W kwietniu 2022 roku odmówiliśmy odebrania preparatów i amerykańska firma pozwała Polskę do sądu w Brukseli, no i wygrała. Polskie elektrownie jądrowe złożyły wniosek do Polskiej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Rząd się chwali, że to pół roku przed terminem. Od kwietnia również małe i średnie firmy muszą wystawiać faktury w systemie KSEF. Te największe korzystają już od początku lutego. Ministerstwo Finansów do końca roku będzie jednak łaskawe i za nieprzystąpienie oraz za błędy nie będzie karać. Od 200 do 300 zł na osobę. Tyle zazwyczaj planujemy wydać na Wielkanoc. Tak wynika z raportu UC Research. Tylko co dziesiąty wyjmie z portfela więcej niż 500 złotych szykując święta. Ktoś ukradł ponad 400 tysięcy batoników KitKat firmy Nestle. No chodzi o 12 ton czekoladek w kształcie bolidów Formuły 1, które jechały z włoskiej fabryki do Polski. Firma przekazała, że docenia wyjątkowy gust złodziei, ale chce słodycze namierzyć. Włoskie media podały, że to już się udało. W studiu goście dr Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Jadoleszczuk zygmuntowski Polska Sieć Ekonomii i też SGH. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Tydzień temu o tej porze było takie gorączkowe dopinanie szczegółów ustaw, które błyskawicznie przyjął parlament. No, tego samego dnia podpisał prezydent i efekt no, niższe ceny paliw. VAT już nie 23%, a 8%, akcyza w dół. No i tankowanie zauważalnie tańsze, chociaż i tak jest droższe niż przed agresją USA i Izraela na Iran. Każdego dnia dowiadujemy się też od Ministerstwa Energii o tych maksymalnych cenach za 95% i olej napędowy. Dzisiaj to jest odpowiednio 6,19% i 7,64%. Panowie, wróciliśmy do gospodarki centralnie sterowanej? Tak, znaczy <głos> trudno tu cokolwiek dodać. <głos> dodać. Ja pozwolę sobie w związku z tym zacytować stanowisko Rady Fiskalnej. Mhm. Bardzo doceniam to, że to ciało zdecydowało się na właśnie taki komunikat. Z dumą zaznaczam, że mamy tam trzech przedstawicieli, także moja alma mater. Mhm. Cytuję, proszę państwa. W ocenie Rady Fiskalnej pakiet CPN jest działaniem doraźnym, kosztownym i niewłaściwie ukierunkowanym. Nie usuwa przyczyn wzrostu cen paliw, a zarazem zwiększa ryzyko dla stabilności finansów publicznych. Osłabia przewidywalność polityczną, polityki budżetowej może okazać się bardzo trudny do wycofania. Zamiast wzmacniać odporność państwa na zewnętrzne wstrząsy, staje się kolejnym źródłem niepewności fiskalnej i regulacyjnej w punkt. Po prostu mhm. w punkt. Znaczy nie da się tego lepiej wyrazić. Yy, właściwie wszystko, co złego ten program zawiera, zostało, wow. zostało tutaj wskazane. <śmiech> No i cóż? To ja dodam, że obniżka VAT-u będzie kosztowała 900 milionów złotych, a akcyzy 700 milionów, czyli ponad, no ponad, mocno ponad półtora miliarda złotych miesięcznie. Taki jest koszt ten tej tarczy. Unia kręci nosem, czekają nas sankcje z Brukseli? Udźwignimy, udźwigniemy to, gdyby coś się wydarzyło? No, pamiętamy, że pan premier był łaskaw stwierdzić, że nikt go w Brukseli nie ogra, więc zakładam, że go nikt nie ogra. No, Komisja Europejska zupełnie odmienne podejście do tego kryzysu zaleca, tam się pojawiają wezwania do tego, żeby oszczędzać zużycie paliw, na pewno nie zwiększać deficytu no ale my jak zawsze musimy robić to inaczej. Tak, Unia Europejska kiedyś też do, zalecała, żebyśmy tam ustawiali termostat yy, na określoną temperaturę, żeby też za dużo <śmiech> energii nie zużywać, znaczy, więc to takie są pomysły różne. To, to prawda, że to brzmi śmiesznie i oczywiście możemy sobie ironizować na temat tego, ale z drugiej strony, szanowni państwo, to jest kryzys podażowy. Oczywiście cała ta wojna nieszczęsna może się skończyć po pojutrze, bo to też jest możliwe. A w przyszłym tygodniu cieśnina Ormuz zostanie otwarta, a za kwartał albo za pięć miesięcy okaże się, że wydobycie wróciło do poprzedniego poziomu i wszyscy się ucieszymy. Ale wcale tak nie musi być. I raczej nie wygląda, żeby tak było, a to oznacza, że w końcu będziemy musieli zaprzestać tego programu i wtedy się pojawi pytanie, co będziemy robić dalej. No bo nie da się w nieskończoność prowadzić takiej polityki. Po pierwsze dlatego, że ona jest niezwykle kosztowna. A po drugie dlatego, że skończyć się może paliwo. Znaczy my w tej chwili jesteśmy jak człowiek, który otworzył mieszkanie, napisał kartkę, że pieniądze leżą na stole mhm. i wyszedł. No bo my fundujemy obywatelom krajów ościennych z Unii Europejskiej <śmiech> paliwo, zaraz. które jak słyszeliśmy jest 4 euro tańsze na litrze niż w tych krajach. I to się odbywa, uwaga proszę państwa, teraz słowo klucz, waszym kosztem. euro e, 4 euro, hmm. przepraszam. To się odbywa waszym kosztem. To wy za to płacicie. To wy, drodzy współobywatele, fundujecie mieszkańcom Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy tańsze paliwo, <śmiech> nie rządy tych krajów. Terco ver. I wy za to zapłacicie. No, rząd nie ma swoich pieniędzy, rząd ma nasze pieniądze. Ale jak dyskutarzy. szybko, żeśmy... Mm, rząd ma wszystkie pieniądze, ponieważ jest emitentem waluty. Jest to napisane dosłownie na każdym banknocie. Ja przepraszam, ale muszę przerwać, bo trochę mam wrażenie, że dyskusja została tu zdominowana przez tak jest. doktora Maszczyka. A trudno mi jest się zgodzić właściwie ze wszystkim, co powiedział do tej pory. Proszę zauważyć, że zjawisko marginalne, którym jest to, że przy granicy trochę osób z Czech czy z Niemiec przyjedzie i zatankuje u nas, zostało przed chwilą przedstawione jako coś, co My wszyscy obywatele finansujemy, mhm. ale z kolei to, że rząd swoją interwencją te ceny paliw zostawił na poziomie, który jest w ogóle znośny, zostało przedstawione jako no właśnie coś, co jest doraźnym, głupim, złym działaniem. No nie, jest wprost przeciwnie. Znaczy, zawsze jeżeli mamy ograniczone zasoby, a to jest konflikt, poda problem podażowy, tak? Inflacji mhm. podażowej ograniczenie dostępu do, do danego surowca, no to zawsze następuje jakaś forma reglamentacji. Nie każdy dostanie. Tylko tą reglamentację możemy zrobić rynkowo, czyli właśnie pozwolić, żeby ceny przekroczyły 10 zł za litr i mhm. powiedzieć, nie stać cię. To nie masz. Rynek zdecydował i to jest podejście, które na, na świecie chyba już nigdzie się nie przejawia. No albo można uznać, no nie. Jednak podejmujemy jakąś inną formę reglamentacji, wyznaczamy pewne ceny maksymalne, ręcznie sterujemy, bo mamy sytuację kryzysową, sytuację szoku. W takiej sytuacji mechanizmy rynkowe oznaczają, no biedny, nie pojedzie, niech zostanie w domu, skręci termostat i szczęka zębami z zimna. No a ci, których stać, zatankują sobie więcej. Na szczęście mamy interwencję państwa, bo od tego właśnie jest Państwo jako wspólnota polityczna, żeby w takich sytuacjach, kiedy rynek nie daje rady, kiedy mechanizmy rynkowe są błędne, kiedy prowadziłyby do złych wyników w wyniku właśnie problemu podażowego, no, by, żeby interweniować. I, I ostatnie słowo na koniec. Na szczęście tak szybko się to teraz dzieje, ponieważ w poprzednim kryzysie inflacyjnym 2021-2024 nauczyliśmy się już, które mechanizmy działają, a które nie. Zgodzę się chyba z doktorem Maszczykiem tylko, że to musi być doraźne, no bo w długim terminie to my po prostu musimy importować mniej paliw i robić transformację energetyczną. No ale przecież tego się nie zrobi w pięć tygodni. No przecież chyba, że sytuacja jest nadzwyczajna. To ja tylko sobie dyskutować. pozwolę jeszcze raz zacytować pasus z, z komunikatu Rady Fiskalnej. To bo żeby dyskutować na ile <śmiech> zakupy przyjeżdżających z innych krajów kierowców e, mają dużą skalę czy mają małą skalę, ale cytuję: "Efekty dystrybucyjne CPN są słabo ukierunkowane. Relatywnie większe korzyści z wdrożenia tego pakietu odniosą gospodarstwa o wyższych dochodach." Częściej korzystające z samochodów i konsumujące więcej paliw. Czyli to jest mechanizm, w którym wszyscy składają się na prezent dla osób, które mają wyższe dochody. Czyli to nie jest mechanizm redystrybucyjny w kierunku tych, którzy mają niższe dochody, bo... Nawiążę do odczytu ostatniego inflacji, o którym też była mowa. W tym odczycie inflacji wskazano, że w ciągu miesiąca ceny paliw wzrosły o 8,5%. O ile dobrze pamiętam, chyba, chyba dobrze zapamiętałem. A jednocześnie w ciągu miesiąca żywność w ogóle nie podrożała. Co to oznacza? To oznacza, proszę państwa, że jeśli nie tankujecie paliwa... A nie twierdzę, że posiadanie samochodu jest wyróżnikiem tych gospodarstw o wyższym poziomie dochodów, ale jeśli państwo nie tankujecie paliwa, to w ogóle żeście nie zauważyli wzrostu cen. Miasta nie podniosły ceny komunikacji publicznej. Żywność nie podrożała w ciągu ostatniego miesiąca. To nie oznacza, że ona z czasem nie podrożeje. Podrożeje na skutek różnych mechanizmów. Chodzi mi tylko o to, że wrażenie, które jest teraz kierowane, czyli ojej, wszyscy cierpimy z powodu wysokich cen paliw, jest fałszywe. Otóż nie wszyscy, nie w takim samym stopniu, Natomiast przeświadczenie, że to nie doprowadzi do żadnych negatywnych skutków, otóż doprowadzi. Już nie będę cytował tych pasusów na temat deficytu, który przekracza 7% i który mamy zmniejszyć. Ale drodzy współobywatele, jak za rok słyszycie, że trzeba ciąć wydatki, które są ukierunkowane na istotne dla was usługi publiczne, albo ciąć transfery, które otrzymujecie, to przypomnijcie sobie, Przełom marca i kwietnia 2026 roku i miliard miesięcznie, który wszyscy jako wspólnota polityczna przekazujemy do kieszeni przede wszystkim, zapominamy o tych obywatelach innych krajów, ludzi o ponadprzeciętnie wysokich dochodach. Ktoś A może. zapłacicie za to, nie bezpośrednio oczywiście, tylko albo gorszą jakością usług publicznych, albo niższymi transferami we w przyszłości, bo ta cena będzie musiała być zapłacona. To nie jest tak, że to się nigdy nie zmaterializuje. To się zmaterializuje. Wcześniej czy później. Tylko, że oczywiście wtedy już nikt nie będzie mówił, że to jest po części. Nie mówię, że wyłącznie. Ale po części dlatego, że teraz ten prezent został uczyniony. Wydaje mi się, że ktoś może panu zarzucić taką krótkowzroczność, jeśli chodzi o tak jakby no, impakt y, tych obecnych cen paliw na chociażby żywność. No, bo mm. jednak to w tym momencie faktycznie tego nie odczuwamy, ale jednak paliwa równa się transport. dobrze, równa się to jeszcze raz, żywność. rada. Przepraszam bardzo, że nie, nie chcę monopolizować to raczej rada fiskalna no, bo to się e, dopizuje, żeby napisać to. E, Mamy tu starcie gigantów. E, natomiast. E, w tym komunikacie, do którego można łatwo dotrzeć, tak zachęcam, jest wskazane, że wpływ tego pakietu na gospodarstwa domowe będzie znacznie większy niż na przedsiębiorstwa. Czyli odpowiadając na to, co pan redaktor powiedział, mhm. wpływ tego pakietu na koszty produkcji będzie znacznie mniejszy niż jest to dla wydatków gospodarstw domowych. Czyli oczywiście nie twierdzę, że to obniżenie, ale doraźne przecież. Na razie mówimy o miesiącu, prawda? Zdaje się, że w jednym z programów telewizyjnych przedstawiciel koalicji rządowej zapowiadał, że to będą trzy miesiące. Czyli to doraźne obniżenie będzie miało niewielki wpływ na ceny żywności, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. I na, rada na to wskazuje. To jest przede wszystkim prezent dla gospodarstw domowych. Zaraz, żeby była jasność. Ja też tankuję samochód. No ale nie mogę być... Yy... Nie mogę nie dostrzegać tego, jakie są efekty tego posunięcia. Chociaż no, dla mnie ma... korzystne, ja tankuję, proszę Państwa. Także generalnie, wszyscy słuchacze, którzy nie mają samochodów, dziękuję bardzo. No, ale ktoś inny też jeszcze zaraz do Pana tutaj Oleszczaka przejdziemy, ale ktoś może powiedzieć: No dobrze, ale przecież były dopłaty od Państwa, znaczy od państwa yy, na elektryki dla też bogatszych. Ale czy powiedzieliście, że to dobre są dopłaty? No, absolutnie nie, ale też a, to, to wiele nie, osób ta... nie jeździ tak naprawdę samochodem. Każdy polityczne? prezent podatkowy fundowany przez wszystkich wybranej grupie społecznej musi być absolutnie uzasadniony interesem publicznym. Tak? Czy, czy ten interes jest? To już każdy z nas musi ocenić samodzielnie. Rada Fiskalna ocenia ten prezent negatywnie, ale wiecie państwo, no to tu zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak to ja dostaję prezent, no to nie będę narzekał piłeczka po stronie pana Oleszczuka Zagmuntowskiego. Ja nie mam auta i nie tankuję i bardzo się cieszę, że doktor Maszczyk dostał ten prezent. Dziękuję bardzo. Bo sądzę, że konsekwencje tego, przypomnę jednak, oryginalnego szoku, który jest wywołany no, najezczą, wojną, tak, prowadzoną przez USA i Izrael przeciwko Iranowi. Konsekwencje tego, no, no, zupełnie sz tych szalonych działań, które są prowadzone na Bliskim Wschodzie i tak nas dotkną. I teraz Teraz pytanie brzmi, czy to źle, że próbujemy przez kilka tygodni, czy przez dwa miesiące częściowo ochronić naszych obywateli przed tym wpływem, licząc, że to się uspokoi, a jeśli nie, to zaczniemy to dalej rozsmarowywać te efekty, czy jednak chcieliśmy mieć szok od samego początku, no i właśnie przekonywać obywateli, Niech nie tankują, niech dzisiaj nie, nie pojadą. Ja rozumiem, że w ujęciu y, pewnie kto rzeczywiście ten efekt dystrybucyjny dostaje większy, bogatsze gospodarstwa domowe, może mają dwa auta, a nie jedno i tankują więcej, ale y, względnie... To jednak, boga to jednak te uboższe gospodarstwa, tankując nawet mniej, to dla nich robi większą różnicę, czy zatankują, czy nie zatankują. E, zresztą widzimy to przy wszystkich podatkach e, takich o charakterze, takiej jak VAT, tak? Wszystkie te podatki bardziej dotykają e, um, uboższe gospodarstwa domowe, więc jest to dla mnie trochę zaskakujące, to, co jest w tym komunikacie podane. Muszę spytać też naszego przedstawiciela e, w, w Radzie Fiskalnej, doktora Marcina Wrońskiego, żeby, żeby też wyjaśnił. Bardzo chętnie się dowiedział, mhm. dlaczego tak jest w tym stanowisku. E, e, natomiast kiedy mówimy właśnie o różnych prezentach i o tym, no właśnie, ile to kosztuje, w rozumieniu kosztuje, czyli ile nie wpłynie do budżetu państwa, tak, mhm. to y, i mówimy o prezentach, o przywilejach podatkowych, to ja jednak jakąś bym zrobił gradację tych przywilejów, bo w pierwszej kolejności przywilejami jest to, że niektórzy na ryczałcie podatków płacą 8,5% czy 12%, jak osoby, które wynajmują nieruchomości, tak? Najbardziej pasożytnicza forma prowadzenia działalności gospodarczej, którą nawet Adam Smith już krytykował właśnie za jej pasywny charakter, za jej charakter nierozwojowy, nieproduktywny, no a, a nie doraźne formy pomocy. Tak? Sięgnijmy najpierw tam, gdzie dzisiaj te przywileje od wielu lat narastały i niszczą całą gospodarkę, a nie do kieszeni tych, którzy chcą zatankować yy, i mają przez chwilę tańsze ceny, no dlatego, że państwo chce chronić przed tym szokiem. Bardzo mnie cieszy, że mamy tutaj różne opinie. Jeszcze przejdźmy na chwilę do, do tej kwestii, o której mówiliśmy na początku. Częściej Niemcy u nas tankują, tak. No, wolny rynek jakby nie było, bo za benzynę olej napędowy płacą jeszcze mniej niż w swoich krajach. Jeszcze przed interwencją u nas było taniej niż u nich. W Niemczech diesel już przebił 10 zł za litr, u Czechów okolice 9 mniej więcej. Praga od środy wprowadza maksymalne ceny. Jedną ze stacji paliw na trójsteku Granic w okolicach Bogatyni odwiedził korespondent Polskiego Radia. Na pierwszej stacji po polskiej stronie granicy spotkałem przede wszystkim niemieckich kierowców, którzy przyjeżdżali tu jeszcze przed obniżką cen. Mieszkam niedaleko stąd, w Żytawie i przyjeżdżam regularnie. Teraz znajomy powiedział mi, że jest jeszcze taniej, co mnie ucieszyło. To miło ze strony waszego kraju. Zauważył pan, że więcej kierowców przyjeżdża z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 Emocje są niesamowite, aż słychać naszych gości na antenie. To zacytuję jeszcze. To miłe ze strony waszego kraju, tak yy, mówił pan Niemiec. Te różnice już są nieaktualne, bo teraz Niemcy mają u nas taniej o jakieś euro. No to może skoro i tak już ten wolny rynek częściowo pogrzebaliśmy troszeczkę, to są przecież ceny maksymalne, to powinniśmy wprowadzić jakiś protekcjonizm. No Poland first może. Jest odpowiedź żartobliwa i nieżartobliwa. Żartobliwa jest taka, ale też częściowo prawdziwa. Powiesić tam billboard, e, powiedzieć e, herzlich bo... hert willkommen, e, wydać kartę Polaka, nie no, pokazać, że mamy so nasze soft power, my chronimy obywateli bardziej mhm. niż u was. Niech, niech patrzą na Polskę jako na kraj dostatni, bogaty. Przecież my za chwilę będziemy, e, mamy poziom 90% PKB per capita średniej unijnej. Będziemy zaraz dopłacać do Unii Europejskiej. Pokazujmy naszą siłę. A już mniej żartobliwi inne kraje wprowadziły też ograniczenia dla przyjeżdżających na obcych blachach. Yy, czemu nie? No właśnie. Znaczy mnie tam zabrakło, ja już teraz żartobliwie to ja mogę powiedzieć, że w wypowiedzi niemieckiego kierowcy podobało mi się szczególnie stwierdzenie, przyjeżdżam tu regularnie. <grym> Taka rodzina na tradycję, aż by się chciało powiedzieć. Natomiast <grym> <grym> mniej żartobliwie to wydaje mi się, że tam zabrakło i teraz już poważnie mówiąc, Tak? tego typu osłony oczywiście są jak najbardziej uzasadnione. Ja bym... I myślę, że Rada również mniej krytycznie na to patrzył, gdyby wprowadzono mechanizm, na przykład ograniczający ilość paliwa, którą można zatankować, prawda? Czy ogranicza... mhm. Ja wiem, że to jest niezwykle kosztowne. Tutaj walka z czasem się odbywała, ale być może udałoby się wprowadzić, że na przykład jest określona ilość paliwa, Ale i tak jest, i tak regulujemy rynek. No, znaczy, nie, nie, to ale jest ale tak, dosyć oczywiście. proste i to się dosyć łatwo daje zrobić. Wszyscy z Państwa, którzy mają jakieś karty stałego klienta do tej czy innej sieci stacji, to wiedzą, że to jest bardzo proste. Tankuje tyle taniej i już, prawda? I to działa bardzo dobrze, więc może udałoby się skopiować, czyli po pierwsze ograniczyć ten wpływ, że ktoś ma dwa samochody, czy bardziej paliwożerne samochody, już nie będziemy wspominali, bo po co denerwować właścicieli samochodów na gaz. No, o, więc o ich sytuacji. O, Być ja może jakieś się... takie rozwiązania, które by ukierunkowały lepiej mhm. tę pomoc dla ludzi, którzy jej naprawdę potrzebują, bo no już mówiąc poważnie teraz, to na przykład niedorozwój, bo tak to trzeba nazwać, transportu publicznego, skazuje wielu ludzi na jazdę samochodem. Znaczy, to się łatwo mówi, nie jeździ samochodem. To to, jak mam dojechać do pracy? Jak moje dziecko ma, Mam zawieźć do szkoły i tak dalej. W związku z tym... Yy, Wydaje mi się, że tego tu zabrakło i teraz pytanie, czy jeżeli to miałoby być rozciągnięte na kolejne miesiące, to może legislatorom poddać taki pomysł, że może by jednak wprowadzić jakieś reguły. Myślę, że to nie byłoby trudne. Mam nadzieję, że tu, słuchają naszej audycji. Tak, i tu pełna zgoda z, z doktorem Maszczykiem, bo to rzeczywiście y, żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie, śmieję się, że oczywiście, że karteczki, ale no właśnie o to chodzi, że pomysły, które trudno jest wykonać w czasach przedinformacyjnych, bo trzeba dawać ludziom papierowe karteczki, dzisiaj jesteśmy w czasie totalnej automatyzacji. My możemy bardzo precyzyjnie śledzić y, kto, kiedy, gdzie, dlaczego i w ten sposób tą pomoc bardzo dobrze ukierunkowywać i to jest świetny pomysł. Zresztą w ogóle przypomnę, że w latach 70., kiedy był pierwszy ten poprzedni kryzys irański, wielki paliwowy po rewolucji w Iranie, to Stany Zjednoczone w 71. podjęły tego typu działania. Właśnie racjonowanie, też pierwsze inwestycje w odnawialne źródła energii, które wtedy zaczęły, zaczęły badawczo eksplorować. I ten kryzys się roz, rozszedł po kościach. i z, Proszę zauważyć, jaka była różnica w 71, o którym już nie pamiętamy, że był rokiem y, takiego wielkiego kryzysu, versus 73 rok, gdzie ka kartel OPEC wtedy y, z, zakazał eksportu. No ale odpowiedź była inna, tak? Bo przyszły jastrzębie, y, stopy procentowe na 20%, bo ktoś pomyślał, że jak jest kryzys podażowy, to należy zmniejszyć podaż y, również pieniądza. No i to doprowadziło do e, ogromnego kryzysu, tak? Widzę, że dobra energia pojawiła się między panami i jest jakieś pewna, pewna nić porozumienia. To teraz też będzie o energii. Partnerem audycji jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. O energii i o wielkich pieniądzach. Sylwia Zadrożna. W naszym studiu Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Witam serdecznie. W ramach KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, do Polski ma wpłynąć w sumie prawie 55 miliardów euro, ponad 230 miliardów złotych. Politycy mówią, to przyspieszy wzrost gospodarczy. Tylko co to właściwie oznacza? Czy KPO napędza gospodarkę i zwiększa PKB? Na no to pytanie można odpowiedzieć albo bardzo krótko, i wtedy byśmy bardzo szybko skończyli rozmowę, albo bardzo długo. Natomiast pewnie wybieramy tą drugą opcję. Zdecydowanie. Krótko to można po prostu policzyć. Są takie metody liczenia tego, ile dodatkowe pieniądze, dodatkowe inwestycje w gospodarce zwiększą PKB. i Niezależnie od tego, kto to liczy, to wyniki są takie, że podniesie polskie PKB o mniej więcej dwa punkty procentowe. Ale to oczywiście nie o to chodzi, bo celem KPO nie jest to, żeby zrealizować inwestycje i po prostu było i więcej. Oczywiście to jest bardzo przyjemne bardzo przyjemne ożywienie gospodarcze, które jest akurat nam bardzo potrzebne, inwestycyjne, w Polsce generalnie inwestycje kuleją. Natomiast tak naprawdę najważniejsze jest to, co my dzięki KPO zbudujemy. No właśnie, które branże mogą zyskać najwięcej? Ja bym też nie mówił o branżach. Oczywiście można powiedzieć, do których branż największe środki z KPO trafią. Najwięcej trafi do energetyki, do branży infrastrukturalnej, budowlanej, transportowej, do MŚP-ów, które chcą się digitalizować, też trochę do zdrowotnej. To wszystko wiemy, natomiast to chodzi o to, co my zbudujemy i co to będzie dawało polskiej gospodarce w przyszłości, bo efekty KPO, takie prawdziwe efekty KPO nie pojawią się wtedy, kiedy będą inwestycji, tylko wtedy, kiedy będzie pracowało to, co dzięki KPO budujemy. A dzięki KPO przede wszystkim, to jest prawie połowa środków, budujemy nowoczesną energetykę, czysto energetykę, sieć przesyłowe. Jeżeli spojrzymy sobie na to, jakie są trzy największe wyzwania dla polskiej gospodarki, to na pewno jednym z nich jest stabilny dostęp do taniej energii. I wszyscy o tym mówią. Polska ma tu wyraźne wyzwania. Mamy niekorzystny miks energetyczny. Czasami on się kozuje korzystny akurat, jak, jak jest drogi gaz. Natomiast generalnie w generalnie długim okresie jest to niekorzystny miks energetyczny i musimy go zmieniać. Mamy do zbudowania elektrownię atomową, mamy do unowocześnienia sieci przesyłowe. Mamy sieci przesyłowe do dostosowania ich do wyzwań nowoczesnej energetyki i to właśnie jest prawie połowa środków z KPO pójdzie na ten cel. A to jest po prostu podstawa gospodarczego rozwoju Polski, właściwie warunek gospodarczego rozwoju Polski w przyszłości. Czyli chodzi o to, żeby zmieniać gospodarkę w sposób trwały i sensowny. Tak, chodzi o to, żeby dawać Polskiemu przemysłowi, polskim usługom Dostęp do stabilnej, taniej, czystej energetyki. A czy my, y, zwykli Polacy, odczujemy to i w jaki sposób? Oczywiście, no jeżeli przyjdziemy do zwykłego Kowalskiego, jak to lubimy mówić, za 15 lat, no to on pewnie nie będzie wiedział o tym, dlaczego mu jest tak, jak mu jest. Pewnie musiałby wtedy mieć taki eksperyment myślowy, taki trochę kontrfaktyczny. Musielibyśmy obserwować Polskę bez tych inwestycji i z tymi inwestycjami. Oczywiście też można argumentować, że te inwestycje i tak by się stały. My musimy zainwestować, no ale KPO to jest pieniądze częściowo dotacyjny, na pewno tańszy niż to, co normalnie mogłyby dostarczyć polski rynek finansowy, czy nawet zagraniczne banki komercyjne. Tear. Czyli też, zrobimy to, też to szybciej też. No, zrobimy tego więcej. Możemy zrobić to szybciej, i zrobimy tego więcej. I to jest tutaj yy, bardzo ważne. Natomiast no, jeżeli Gdyby tych inwestycji nie było, to już taki scenariusz skrajny, żeby ich nie było, no to polska gospodarka po prostu w pewnym momencie stanęłaby przed y, widmem braku rozwoju. No, bez energii, bez taniej energii, nie ma rozwoju przemysłu, bez taniej energii nie ma rozwoju nowoczesnych technologii. My często mówimy teraz o gospodarce opartej o dane, o AI, ale eksperci to wiedzą, że to są bardzo, bardzo energochłonne, nie powiem, przemysły, tak energochłonne sektory gospodarki też. No ale zwykli Polacy też odczują to w taki sposób, że jak są inwestycje, to jest praca, są pensje. To teraz, to w tym pierwszym efekcie aktualnym. No Odciąłem to przede wszystkim w tym, że będą mieli po prostu dostęp do taniej czystej energii i będą mieli gdzie pracować, będą mieli wyższe pensje. Polska Sparka będzie się rozwijała. No bez tego byłoby to, byłoby to po prostu trudniejsze. Czy w takim razie możemy to w taki prosty sposób spuentować, że państwo wydaje środki z KPO, firmy zarabiają, ludzie dostają pracę? Tak, możemy to spuentować w ten sposób, natomiast ludzie dostają pracę nie tylko teraz, ale też w przyszłości. W tej chwili zostały przeniesione część środków z programu Zielonych Miast na program bezpieczeństwa i odporności. To jest też ważne, KPO też wspiera naszą odporność długoterminowo, teraz to jest bardzo ważne. Teraz naszą ambicją jest obok przyciągania inwestorów zagranicznych, budowanie własnych silnych przedsiębiorstw. One bez bezpieczeństwa i bez stabilnej taniej energii nie mogłyby się zbudować. Bardzo dziękuję. Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Partnerem audycji jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Nawiązując do tematu energetyki, no, czekamy na pierwszą elektrownię atomową w naszym kraju. Wszyscy, tak mi się wydaje. Panowie też? Też czekają chyba. Tak kiwają głową. E, Parę Pols dekad. Tak, już czekamy, tak. ale, się, ale się doczekamy. Się. Najnowsza informacja jest taka, że polskie elektrownie jądrowe złożyły wniosek do Polskiej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę. tak jak wiemy, powstanie... Na Pomorzu. No ale, jak panowie zauważyli, y, to jest dopiero melodia przyszłości. Jeszcze Polska Agencja Atomistyki ma dwa lata na rozpatrzenie tego wniosku. To jest bardzo ważna informacja. Jak się zgodzi, to będzie można działać. Według harmonogramu pierwszy beton ma być wylany w 2028, a ostatni blok oddany do użytku dekadę później. Y, mój przyjaciel jest zdania, że każde województwo powinno mieć moduł SMR. Każde województwo. Co panowie o tym sądzą? No ja powiem szczerze, nawet napisaliśmy to w strategii doradczej dla miasta Kraków. Kraków poprosił o taką analizę. Co zrobić, żeby była energetyka obywatelska, żeby była lokalna? No i jeśli rzeczywiście plany na kraków hutenowej przyszłości, cała dzielnica, tak? Gdzie będą centra danych, gdzie przemysł stalowy ma powrócić i tak dalej. Tam była mowa 1000 gigawattogodzin. No to, to jest zużycie, którego się nie zrobi panelami, nie zrobi się lokalnie postawionymi wiatrakami, więc trzeba postawić smr -a. I tutaj ja bym wskazał na Stany Zjednoczone jako dobry przykład czy Finlandię tego, że takie reaktory są własnością spółdzielni energetycznych, do których należą gminy. I te gminy sobie raz, jako współwłaściciele ustalają zasady, po których odbierają, tak? I czy jak to jest, nie wiem, szpital to ma taniej, a jak jest przedsiębiorca to ma trochę drożej, tak? I jakieś jest pierwszeństwo w dostawach. I te spółdzielnie energetyczne w Polsce się zaczęły dziać, jest ich teraz 700, więc to się powoli dzieje, samorządy się tego uczą, no ale pewnie do SMR-ów w spółdzielniach jeszcze nam jest daleko. Mhm. Znaczy, to teraz będzie nudniej, bo się zaczniemy zgadzać ze sobą, Ech, chociaż to pewnie chodzą. jest, wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest, jak mawiał poeta. E, ja bym zwrócił uwagę na ten aspekt właśnie organizacji budowy, bo u nas, no to chyba z poprzedniej epoki jeszcze się musi surówka lać, beton, purenty zbrojeniowe, tam jakiś gość będzie chodził w kasku, jeszcze szluga będzie miał w tak kół, żeby tak wyglądało po robociarsku. Natomiast myślę, że znacznie ważniejsze jest to, w jaki sposób my zorganizujemy powstawanie i potem funkcjonowanie elektrowni jądrowej mhm. i ten model spółdzielczy jest bodaj najlepszy z różnych względów, ale jednym z nich jest to, że jak Państwo pewnie wiecie, spółdzielnie to są podmioty prywatne, których celem jest realizacja interesów spółdzielców. One nie działają dla zysku. W Polsce, przepraszam, że tak rano to słowo rzucam, ale spółdzielnie zostały w dużym stopniu sprostytułowane w okresie PRL-u, ale to jest świetna forma organizacji działalności. I jeżeli byśmy energię produkowali ze SMR-ów na zasadach spółdzielczych, gminy, przedsiębiorstwa, to wtedy jest możliwość zwolnienia takiego podmiotu ze wszystkich opłat, bo on nie działa dla zysku. On zaspokaja interesy spółdzielców I dużo się w Polsce pisze na temat tego. Niestety no, myślę, że Inaczej się pewnie nie dało. Pierwsza elektrownia jądrowa, tak bardzo klasycznie jest to zorganizowane. Ale jak już przećwiczymy tę pierwszą, to może kolejne, byśmy rozważyli właśnie nie tylko y, te techniczne aspekty budowy, ale też sposób organizacji tej budowy, finansowania i później funkcjonowania. Ja mam tylko do hasła SMR w każdym województwie, mam tylko jedno zastrzeżenie. Boję się, że byłoby trudno znaleźć lokalizację dla takiego smr bo elektrownia jądrowe ciągle są popkulturowo zmistyfikowane, prawda? Ten y, obraz, że się mieszka na bombie atomowej, który jest całkowicie fałszywy, ale jednak trudny do wyrugowania z wyobraźni publicznej. Wzmacniany popkulturowo, prawda? Kiedyś był y, Chiński syndrom, taki film amerykański. No teraz jest serial y, o, o katastrofie w Czarnobylu. Ludzie się po prostu tego boją. I, i to hmm. może być, bo, bo to świetnie brzmi, prawda? Tylko kurczę, ja się bardzo cieszę, każdy powie, tylko nie ko mnie. Do audycji za chwilę wrócimy teraz jeszcze krótka przerwa. People are strange, when you're When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are uneven 9.50. Większość z nas ma już zapewne wszystko kupione. Jajka czekają, święta czekają. Klasyczny koszyk wielkanocny będzie droższy niż przed rokiem o jakieś 13%. Tak wynika z badań Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Jaja podrożały o 15%. Warzywa bardzo drogie, nawet o 1 piątą w górę. Soki o 12%, a czekolada gorzka o ponad 85%. Nieco tańsze są kiełbasa. Masło i pieczywo. Odczuli panowie? Bo ja przyznam, że mam to szczęście. Jajka dostarczają mi kury od teściowej, ale gdy zobaczyłem Złoty 20 zł za, za sztukę, to się trochę przeraziłem. Ja przepraszam, ale obiecałem jeszcze, że do poprzedniego segmentu atomowego, a nie to... koszyczkowego, że za, za, zareklamuję y, doktora Maszczyka z SGH analizę y, profesor Horbaczewskiej, właśnie model Sachot. Jak zrobić tą spółdzielnię energetyczną atomową? A w temacie koszyczka to już się zamykam. Po bloku promocyjnym przechodzimy. <śmiech> Proszę bardzo. A, no niestety te ceny są dużo wyższe. Wielkanoc kojarzy się z jajkami. Tak to już jest tradycyjnie. W związku z tym, w związku z tym te 13% wzrost ceny, nowaliki, czekolada, tak, to jest ta nowa tradycja. Niektórzy powiedzą, że świecka, czyli, że dzieci jedzą czekoladę i tam jajeczka szukają, etc. No to będą drogie święta. W związku z czym rozumiem, taki pomost rozepnijmy, że chociaż dojazd, żeby tę kiełbasę zjeść i jajka, e, będzie tańszy. <śmiech> Natomiast nie ma się co, nie ma się co oszukiwać. E, no, ja powiem tak, ten rok miał być rokiem m, takiego wytchnienia dla polskiej gospodarki. Mieliśmy mieć przyspieszenie wzrostu gospodarczego, mieliśmy mieć malejącą inflację mieliśmy mieć spadające stopy procentowe, mieliśmy mieć cały czas bezrobocie pod kontrolą. Mm -hmm. Niestety premier Izraela i prezydent Stanów Zjednoczonych wszystkie te oczekiwania wystrzelili w kosmos. Mm -hmm. Także mm -hmm. dzięki panowie no tutaj ff. takie serdeczne dziękujemy w waszą stronę Polacy kierują. No i to jest proszę państwa konsekwencja być może nieoczekiwana procesów globalizacji, bo czasami ekonomiści używają takich słów dziwnych, niezrozumiałych często jak globalizacja właśnie. No to jest konsekwencja tego, że gospodarka światowa to jest jedno. I coś, co się dzieje, tak? kiedyś Lady Punk chyba śpiewał zespół, taką piosenkę, coś dzieje się znów na Bliskim Wschodzie, ale tak mało miało, było niewielkie przełożenie na to, co się działo w Polsce. Teraz ma gigantyczne przełożenie. Tak, mówię, i, no. I ta cieśnina ormuz zamknięta, yy, przepraszam, że tak negatywnie będzie. No może na koniec powinniśmy coś pozytywnego powiedzieć, ale to no nie są tylko paliwa. To są też nawozy sztuczne na przykład, które tam się produkuje. To jest wzrost I to już jest wpływ na żywność. I obrania. to już jest bezpośredni wzrost. Tak. I tego już nie jesteśmy w stanie zmienić. Czy na, tak, że państwo. mocznik w ogóle chyba to 40% od stycznia wzrost. Także, 30 także wzrost. żywność, proszę Państwa, będzie droższa w tym roku. Nie tylko na święta, ale w ogóle, no bo koszt produkcji rolnej wzrośnie i pewne rzeczy już się znajdują poza kontrolą Polski. A propos żywności. VAT 0% na żywność to jest dobry pomysł. PiS tego chce, rząd odrzuca. Rząd mówi, że za była inflacja nastoprocentowa, teraz nie ma i nie ma żadnych kryzysów i tak dalej, więc raczej ta retoryka jest niepotrzebna. Ja uważam, że wszystkie tego typu instrumenty doraźnie, być może tak, no ale w dłuższym okresie i chyba warto zwrócić uwagę na ten dłuższy okres, to naszym priorytetem musi być transformacja energetyczna i na to musimy wydawać środki. Czyli nie ciągle myślenie tak, militaria, a doraźnie sypniemy tu, czy pomożemy tam, tylko naprawdę ja wiem, że to hasło zielony ład się okazało jakieś takie y, negatywne, ale teraz widzimy, że albo zielony ład, albo paliwowy nieład, tak? i będziemy żyć dalej w tym chaosie. Musimy mieć więcej tych auto elektrycznych, więcej tego OZE, więcej tego atomu, więcej termomodernizacji, więcej spółdzielni, yy, no bo inaczej, właśnie globalizacją importujemy do Polski szoki. Każdy szok. Trafia do nas. To miało być trochę pozytywnie, więc może na koniec zajrzyjmy do mojego rodzinnego Lublina na targ, bo częściej patrzymy na jakość. Jajka biorą, proszę Pani, Ziemniaki, jakieś tam marchewki, pietruszki, pikłe, oleje też. Ja już sprzedaję codziennie. <grym> Dopiero zaczynam robić zakupy. Trochę w sklepie, trochę na targu, to zależy. I od smaku, żeby to spróbować. I po prostu od finansów każdy szuka co tańsze, bo dzisiaj jest wszystko drogie. Już porobione! Świątecz, już porobione. <grym> porobione. Tak, co już a kupione, coś. A wszystko. wszystko. a gdzie Pani głównie kupowały? Wszędzie się kupuje po trochu. Zauważyła Pani, że jednak trochę na jakość stawiamy bardziej tych produktów? Chyba tak. No bo są smaczniejsze i, i poleżą dłużej. Teraz jest wszystko, po co gromadzić. Wie pani, bo później jak nie wydamy na jedzenie, to wydamy na leki. O, czyli świeże ser i jajka to jest panowie inwestycja w nas samych, jakby nie było. Wiek, no właśnie. Bardzo słusznie, jajka są bardzo zdrowe, to tak, to my zapominamy, a jajka to jest bardzo zdrowa żywność, dużo białka zawierają, także... Kiedyś było takie hasło o jajach, ale już nie będę cytował, bo jest przed dziesiątą i to nie 22. Także jedzmy jaj. <laughs> Jajko to jest symbol życia. To nie ma o czym dyskutować. Naszymi gośćmi byli dzisiaj dr Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Dr Jan Oleszczuk-Zygmuntowski, Polska Sieć Ekonomii. Również dziękuję bardzo. Kłaniamy się nisko. Monika Suszek, Krzysztof Sagan, Michał Gardias. Wesołych świąt i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Sal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. W Carrefourze na Wielkanoc. Świeżo i smakowicie. Polskie ogórki krótkie 70% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 kwietnia. Cena przed 16,99. Nerwowość, prowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek.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 Słońce świeci, trawa rośnie, a ptaszki ćwierkają, że w Leroy Merlin ruszyła ogrodowa promocja. Bo teraz 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 zł na ogród wydajesz. Kupujesz meble, grille, rośliny, sprzęt ogrodniczy lub inne produkty do ogrodu i jesteś stówę do przodu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl Ty też poczuj wiosnę na swoim balkonie. Leroy Merlin. Z miłości do domu.